Uu. Mam na mnie Jacek, jestem alkoholikiem. E, trochę jestem zestresowany, ale, ale sytuacja, zobaczymy jak to się rozwinie. E, dla mnie jest, e, ciężko mówić do, do monitora, do, do, do, do laptopa, czy jak zwał, tak zwał, ale tutaj Łukasz mnie troszeczkę postawił do pionu, bo ja nie bardzo byłem chętny tutaj robić spikerkę, bo e, dla mnie z, twarzą w twarz jest bardzo, bardzo fajne ale życie pokazuje, że, że jestem alkoholikiem i, i mam się przystosowywać do wielu różnych rzeczy nie zawsze, nie zawsze do tych, które mi pasują nie? wiecie co Kilka słów może powiem, bo o, mamy osoby, które są na początku. W zasadzie to ja też zawsze mówię, że, że jestem na początku tej drogi, która którą w jakiś sposób się u mnie zaczęła. Wiecie co? Dwa, trzy zdania może. Dlaczego trafiłem do wspólnoty? Dlaczego e, dzisiaj tutaj próbuję coś Wam powiedzieć o, o sobie? Nie? Niesamowitą rzeczą dla mnie było to, kiedy mm, ja zawsze o tym mówię. Ja pochodzę z wioski, ile ten alkohol... E, Wiedziałem praktycznie co, co on robi, tak? bo w moim domu był, jak byłem małym dzieckiem, także niefajne rzeczy się zadziewały i oczywiście wiele razy tu nas słyszałem na mitingu Ja też dzisiaj to powiem, że ja uważam, że, że ja nie będę pił alkoholu, bo wiem co on takiego złego robi. Nie? I wiecie co? I to moje życie jakoś się tam toczyło i może dwa, trzy zdania o tym, jak, jak to się zaczęło, kiedy sięgnąłem po, tam, po ten alkohol, po to piwko yy, i zacząłem robić takie rzeczy, które nigdy po wemu nie robiłem. Nie? Najprostszym takim, jednym zdaniem. Nie? Różne fantazje, różne nie, nie, złe i, i niefajne, niefajne rzeczy. I wiecie co? I to może życie jakoś tam się toczyło. Yy, coraz więcej, coraz różnych sytuacji, w pracy i tak dalej. Otoczyłem się, to jest bardzo też, myślę, ważne, żeby zdać sobie z tego sprawę do, do dzisiejszego dnia, że otoczyłem się też y, ludźmi takimi, którzy byli bardzo podobnymi, ale podejście jak ja, czyli jakieś imprezy, y, gryle i tak dalej, i tak dalej. So, y, użalanie się nad sobą y, i tak naprawdę niedostrzeganie w sobie, we mnie, że, że mam jakieś problemy, nie radzenie sobie z życiem, z różnymi sytuacjami. I wiecie co, dla mnie najważ... taką ciekawą, ciekawą sytuacją było to, kiedy... To jest w porządku. Zoroek mi trochę pomaga, bo jest, jestem na jego, na jego laptopie, użyczył mi to też fajnie, że, że, że pozwoli. No sam sobie myślę, że z pewnymi rzeczami nie, nie, nie, nie poradzi. Wiecie co, kiedy zadziało się tak w moim życiu, kiedy no, wydawało mi się, że, że no, faktycznie jest bardzo źle, nie? że nie jestem w stanie, szczerze mówiąc, to związać końca z końcem, nie? Kiedy to wszystko nie układało tak, jak ja sobie zaplanowałem i tak dalej. I ja to zawsze o tym mówię, że wiecie co? Naprawdę stwierdziłem, że już nie jestem w stanie nic zrobić w swoim życiu. Nie, nie jestem w stanie poradzić sobie z tym. I moja, moja sytuacja zadziała się taka, że wtedy ja napisałem list do, do, do, do mojego Boga. Nie? Szczerze, otwarcie. Że nie jestem w stanie dalej funkcjonować. I tak naprawdę nie wiem, co ja mam dzisiaj robić. Nie? I wiecie co? Po tej, po tej sytuacji zadziało się tak, że wracając z pracy, e, chłopak mi mówił, że, że w sąsiedniej miejscowości jest człowiek, który gdzieś jeździ na jakieś, na jakieś spotkania, bo myśmy nawet nie wiedzieli, że to są mityngi, nie pije, tylko że e, po prostu jest bardziej nerwowy. Nie? I wtedy trafiłem na pierwszy mityng. Nie będę tu opowiadał o, o tych krokach, o, o, o tych różnych doświadczeniach. Wiecie co? Postaram się bardziej skupić się też na, na tym dwunastym kroku. Nie? Bo y, dla mnie jest to bardzo też istotne i ważne. Nie? Że nie, nie, y, y, posłanie te, Stosować te zasady we, i we wszystkich naszych poczynaniach. Nie? Wiecie co? I nieść posłanie innym alkoholikom. Y, dla mnie y, to było takie naprawdę sytuacją bardzo taką y, kiedyś niezrozumiałą. I nie do przeskoczenia, bo wiecie co, jak ktoś mi kiedyś na mitingu przyjechał i mówił o, o, o tym niesieniu posłania, o przekazywaniu to, to innym, ja tego bardzo nie rozumiałem. Nie? I uważałem, że najważniejszą rzeczą dla mnie, Jacka Alkoholika, to przestać pić. Przestać pić, zająć się rodziną, zająć się pracą. I, i to było dla mnie tak jakby, jak trafiłem do wspólnoty takimi autorytetami. Nie? Nie zdawałem to tak naprawdę, szczerze mówiąc, to ja nie zdawałem sobie sprawy, w jakim miejscu jestem. Nie zdawałem sobie sprawy, jak ta wspólnota, szczerze mówiąc, funkcjonuje. Nie? Że, że nie jest tak, jak mi się wydawało, że no jak tutaj była czytana na, na wstępie prawa jest dla mnie niesamowitą też taką rzeczą fajną, że tak naprawdę wszyscy, którzy dzisiaj y, funkcjonujemy, jesteśmy na meetingu, y, czy, czy odzywamy się, czy nie, Naprawdę każdy z nas może dzielić się swoim doświadczeniem. Ja zawsze mówię tym osobom, który, którzy przychodzą na meeting, którzy nie piją dzień, dwa godziny, nie? Tydzień, tu się każdy z nich może się podzielić swoim doświadczeniem. Tak? Z tego okresu, z jego podejścia, jaki jest jego okres niepicia. Nie? To jest taki fenomen niesamowity dla mnie we we wspólnocie, że tu nie ma lepszych, nie ma gorszych. Nie jest istotne tak naprawdę, kto jaki okres ma niepicia. My wszyscy we wspólnocie jesteśmy równi. Nie? Oczywiście jest prowadzący i tak dalej, są jakieś służby, ale te, te służby się zmieniają, kurna, dla, mnie, dla mnie to było nie do pojęcia. Jak wszedłem na pierwszy mityng i zobaczyłem człowieka, e, który siedzi, e, który prowadzi miting i tak naprawdę na, wokół niego było tam troszeczkę tych kartek, wydawało mi się, że kurna, to jest osoba wyjątkowa, nie? niesamowita. Jakie on musi mieć wiedzę, nie? E, jakieś fakultety, nie? Ale to było moje pierwsze wrażenie. Dzisiaj wiem, że, że, że, że no tak nie ma, nie? Jak powiedziałam. Każdy z nas ma swoje doświadczenia, swoje przeżycia. Tak jak kiedyś słyszałem od, od innego alkoholika, że tego, co nikt nam nie może zabrać, to są nasze doświadczenia. To są nasze każdego z nas. I tak naprawdę dzisiaj dla mnie, ja postaram się jak najbardziej przekazać to, co ja odkrywam w tym dwunastu kroków, jak ja do tego podchodzę. Nie? Oczywiście przed, przed y, tą umówmy się z pikerką, przed tym tutaj spotkaniem z Wami, nie? Y, klęknąłem w domu i, i prosiłem mojego Boga, tak naprawdę mojego Stwórcę, niesamowitą prośbą, abym tu nikogo nie grał, abym tu nie udawał nikogo i te sytuacje, które się zadziewają, żebym potrafił o nich powiedzieć, nie dodawał. Nie? Bo fajnie mi tu różne rzeczy opowiedzieć, dodać, nie widzimy się, ale, ale tak naprawdę to nie jest istotne, nie. tylko to, co odkrywam, co to dostaję. Wiecie co? I jak y, tam parę minut temu powiedziałem, że przyszedł chłopak do nas na wspólnotę i powiedział o tym niesieniu posłania, akurat to było do, do, do zakładów karnych. Dla mnie to był jakiś kosmos, nie do zrozumienia, nie do przeskoczenia, nie do wytłumaczenia. Nie byłem w stanie w ogóle tego zrobić, nie? I wręcz byłem przekonany, że to nie jest wcale do dobrą rzeczą dla mnie, nie? Dlatego, że wiecie co, ja, ja, ja pracowałem, ja tu zawsze się śmieję, z tym chłopą robotnikiem, że miał, mam jakieś gospodarstwo oprócz tego, że pracuję, czyli mój czas był bardzo cenny, nawet bym powiedział, że bezcenny. Zawsze mi go brakowało, czyli ja nie miałem czasu na takie rzeczy, na jakieś spotkanie, na jakieś zakłady karne i tak dalej, nie? Kiedy ten stwórca, w jakiś tam przez, e, re, Gdy realizowałem ten, te 12 kroków, kiedy ten stwórca zaczął pomału przez różne doświadczenia otwierać ten mój baniak, kiedy mi zaczął pokazywać, tak naprawdę, że ja sam siebie, to jest moje oczywiście, sam siebie nie jestem w stanie przestapić. Ja sam siebie. Nie jestem jakoś tam w stanie funkcjonować. Oczywiście muszę wykonywać pewne rzeczy. Tak? I tu nie ma, nie ma ściemy, żeby tu nie mylić, bo łatwo mi yy, alkoholikowi i innym jakoś zejść z, z tej drogi, Tak, że, że nic że najlepiej to nic nie robić. No nie, no tutaj z mojej strony jest to wykonywanie, tak? My mamy te codzienne sugestie i tu nie ma jakikolwiek ściemy, że, że ja mogę z czego zrezygnować, nie? Dla mnie, wiecie co, może zacznę od tego, że kiedy zaczynam ten mój dzień, kiedy, kiedy ten stwórca pozwoli mi otworzyć te moje oczy, nie? E, po paru minutach bo najpierw idę do łazienki jest, są te kolana, nie? Jest to, to serducho i ta łaska rozmawiania z nim Takim naprawdę niesamowitą, yy, niesamowitą, no, jak to wam powiedzieć, taką, nie zawsze, ale w większości taką pokorą, nie, z pochyloną głową. I, i codziennie go tak naprawdę proszę ate, o to, aby mi dzisiaj pokazał, gdzie jest moje miejsce, aby tak naprawdę dzisiaj odkrywał, yy, aby ja potrafił odkrywać dzięki niemu prze, przez otwarcie tego umysłu, jak wiele jest przede mną jeszcze do zrobienia. Abym potrafił znaleźć ten czas dla różnych osób, nie? I, ale to dzisiaj mówię wam z tym przekonaniem, że nie tylko dla alkoholików, tak, Ale we wszystkich naszych poczynaniach. Czy to jest w pracy, czy to jest w domu, czy to jest na ulicy, nie? I ja tak naprawdę, kochani, od jakiegoś czasu tego się uczę, nie? Bo... Mm, to jest dla mnie bardzo ważne, że ja, Jacek, alkoholik, gdy zostanę sam z sobą wtedy mi przychodzą różne, różne myśli nie? a gdy jestem w tym rytmie tej wspólnoty, gdy jestem w rytmie tego e, mojego stwórcy kiedy zdaję sobie sprawę w jakim miejscu jeszcze tak, tak niedawno dziś byłem nie? jakiś czas temu nie? ja to się śmieję, że z tą głową e, w cedesie czy w rowie nie? uwikłany w wiele różnych rzeczy nie? teraz wiele z, z tego zostało mi odebrane nie? ale mm, z mojej strony ma być to zaangażowanie. Nie? I kiedy mi się już tak wydaje, że jestem tak wspaniały, tak niesamowity, wtedy ten mój Bóg yy, przez różne doświadczenia, przez różne osoby pokazuje mi, że jeszcze mi wiele brakuje. No, nie? Taką niesamowitą dla mnie historią. Wiecie co? Yy, ja zawsze te, staram się też o tym opowiadać. Kiedy jechałem jeszcze do pracy, yy, to była pora jesienna. <trym> na styku, mówione tam, drugi kierowca, bo ja pracuję jako kierowca, drugi kierowca na mnie czekał, tam teren był, taka boczna ulica. Kiedy so, sobie tam jechałem, patrzy, gdzie człowiek, na czterech, nie? Cały stytwany, w ziemi, w błocie. Wiecie co? Ja go ominąłem, nie wyprzedziłem, tylko ominąłem. I taka myśl przyszła, nie? No kurna, no nie tędy droga. No nie tak powinno to być, nie? I wiecie co? Cofnąłem się e, w taki niezadowolony, nie to, żeby tu zabrzmiało, że jestem taki fajny. Nie, z takim niezadowoleniem. kurna no, no trzeba mu pomóc, nie? I szedłem z tego samochodu, a jeszcze tak w skrócie powiem, że, że no, akurat ja to jakoś tam nie przykładam wagi do samochodów, ale się okazało, że wtedy wyjątkowo jechałem z żony samochodem, a żona dosyć dwa o, o, o auto, nie? I mówię, cały samochód mi wybrudził. Zobaczcie, na wranek jeszcze nic nie zrobiłem tyle się cofnąłem, jeszcze gościa nie podniosłem, a ja już w mojej głowie było, że pobrudzi, pobrudzi żony samochód, nie? Doszłem do gościa, mówię, że zacząłem go podnosić i mówię, siadaj, z taką, myślę, że trochę arogancją, siadaj to nawiązę Cię do domu, nie. on tak patrzy na mnie, mówisz, że nie wsiądzie, nie? Ja śmieję się dzisiaj z tego, bo to naprawdę, jak jakby ktoś spojrzał z Bogu, to musiał niesamowicie wyglądać, nie? Jeszcze we mnie, jeszcze bardziej jest, <taki> takie niezadowolenie. Ja tu staram się, zatrzymuję, nie? Pod gościa wychodzę, a on mówi, że nie wsiądzie. Ja mówię, że siadaj, zawiązaj się do domu, a on mówi, że nie. Wie co? I Pytam się go, czy zdajesz sobie sprawę, w którym miejscu jest i gdzie jest? A on mówi, że tak, nie? Bo jest przed domem, nie? Zobaczcie, on był przed domem, to wystarczyło go tylko po nich i, i tego samochodu żony nie urodził i tak dalej, i tak dalej. W mojej głowie było różne pisanie scenariusz, scenariuszy różnych sytuacji. To mi tak naprawdę, e, ja już byłem wtedy, widzę co, taki niesamowicie w serduchu zadowolony. Nie? E, no oczywiście tam poniosłem go za, za furtkę, zaprowadziłem tą, tą bramę, akurat miałem łaskę mieć wizytówkę, tam wsunąłem tą wizytówkę. Wiecie co? I moje podejście było takie już wtedy niesamowite, niesamowite, taką radością, fajnością, bo ja dzisiaj pomogłem człowiekowi, to raczej dzisiaj już wszystko ułoży się idealnie, bo ja przecież dzisiaj poświęciłem ten czas temu człowiekowi i wiele i to powinno się poukładać. I taka niesamowita rzecz po jakichś na paru godzinach, gdzieś my tam pojechali na jakiś rozładunek, tak najbardziej w skrócie mówiąc. Zagapiłem się i uderzyłem jakimiś tam widłami w, w, w, w burt, ten samochód był w miarę nowy, nie? I taki z mojej strony było takie, taki można powiedzieć, żal, taki, no jak to? Przecież ja rano pomogłem człowiekowi. Dlaczego tak się stało, nie? Może to nie były pretensje, ale takie... I w krótkim czasie taki lajcik, nie? Dosłowny słowa znaczenia. Taki luz, nie? Kurna, to nie znaczy, że tam się, yy, wcześniej jak komuś pomogłem, to już nic się u mnie nie wydarzy, nie? Ale wiecie co, dostałem niesamowitego takiej tolerancji do tego wszystkiego, nie? I, I to mnie tak naprawdę jak uświadomiło, jak wiele jest przede mną do, do, do, do zrobienia, jak wiele, yy, oczywiście ten stwórca otwiera mi umysł, ale z mojej strony też ma być ta praca. Też ma być ta chęć, właśnie te, bo Bóg za mnie się nie zatrzyma. Nie? Ta sytuacja powtórzyła się za jakiś tam okres czasu to samo, dosłownie to samo. Tylko, że gościo leżał z rowerem nie? na poboczu i to samo. Ja już przyjechałem, cofnąłem się. Nie? Też mi się wtedy śpieszyło. I dzisiaj, no tylko, że wtedy już miał, drugim razem miał łatwiej, wiecie co, bo się okazało, że jak tylko się zatrzymałem, to, to wyszedłem z samochodu, a gościu mówi, dobra, dobra, już wstaję, nie denerwuj się, nie? Zobacz, inny, oczywiście inny goście, inna sytuacja, inne, ale to mi tylko pokazało, że jak mi się wydaje, że jest, że jest fajny, że ja jestem niesamowicie fajny, to ten stwórca daje mi takie sytuacje. Jeżeli ja takiej sytuacji nie dostrzegam, to znaczy, że ze mną nie jest tak dobrze. Że ja nie jestem nie robię tak, jak powinienem. Wiecie co, ja lubię takie przykłady. Pamiętam też taką sytuację u siebie w firmie, nie rozmawiając z alkoholikiem, alkoho a nie alkoholiczką, kiedy poszedłem na przerwę, kiedy osoba przyszła do mnie i zaczęła opowiadać o, o, o różnych tam doświadczeniach, bo tam chodziło o poronienie, o takie różne rzeczy. Wiecie co, ja zjadłem ten posiłek, no pasowało, żebym już pojechał, a z tą osobą nawiązała się ta rozmowa, nie? To jest to właśnie, e, to niesienie posłania w tych, we wszystkich naszych poczynaniach. Nie? I wystarczyło, żebym tam powiedział e, jakieś e, swoje podejście do pewnych rzeczy. I wystarczyło, żebym ja tak naprawdę, to nie było dla mnie łatwe poświęcić swój czas. Naprawdę, bo ja w danej chwili miałem daną osobę wysłuchać, nam powiedzieć parę zdań. Nie? Oczywiście z początku patrzyłem na ten zegarek, że ktoś powinien już pojechać i tak dalej. Nie? A wystarczyło z tą mocą posiedzieć. Oczywiście no, dla niej było to niesamowite, też, dla mnie też, jakieś tam przeżycie. Nie? I w takiej sytuacji to mnie niesamowitych rzeczy uczą. Nie? Że sam w tym pędzie swojego życia, w różnych tych, nie jestem w stanie nic zrobić. Nie? Ale z mojej strony ma być to właśnie to, zatrzymanie się nie? i chęć rozmowy. Wiecie co, bo ja też powiem wam tak, że od jakiegoś czasu y, coraz więcej się potrafię zatrzymywać. Nie? Powiem Wam tak, że oprócz tego, że jestem uzależniony od alkoholu, mam jakieś też inne, inne uzależnienia. Nie? I w momencie realizacji tych 12 kroków, tego niesienia posłania, nie, te inne uzależnienia też się ustabilizowały, unormowało. Nie? Ja dzisiaj zdaję sobie sprawę, wiecie co, dzisiaj mam akurat też łaskę bycia łącznikiem do zakładów karnych. Nie? No akurat, no trochę dużo tego jest, nawet uważam, że troszeczkę może za dużo, nie? Ale jak pamiętam pierwsze mój wjazd, wejście do, do zakładu, pamiętam taką sytuację, kiedy w Żytkowicach, bo ja wchodzę koło Radomia, kiedy był meeting tak zwany rocznicowy, czy, czy jakoś tak to było, nie? To był mój pierwszy, miałem wtedy pierwszy raz pojechać do zakładu, nie? I wiele osób tu z zewnątrz yy, na tym mitingu miało być, wie, fajnie by było tam się pokazać, fajnie by było tam być, nie pokazać innym osobom, bo tam były różnym stażem, tam było wiele osób miało być, nie, żebym ja tam się znalazł i się pokazał. Dosłownym słowa znaczenia. Nie jechałem w sensie, nie myślałem o tym, żeby tam powiedzieć innym osobom o, o sobie, tylko tam, się po, żeby się pokazać do, do innych. Wiecie co? Szczerze zadziało się tak, że <śmiech> nie trafiłem na ten meeting, Jakieś sytuacje tak się zadziały, dzisiaj nie będę o opowiadał, ale tak się zadziało w pracy, że, że no, tak się ułożyło, że tam nie mogłem trafić. I też mi taka niesamowita myśl zaczęła, myśl taka zaczęła towarzyszyć, nie? Jak dzisiaj chcesz pojechać, to nie jest jako nauczyciel, nie? Bo, bo to ci nic nie nie będzie ci dane. Jeżeli tam pojadę e, z taką naprawdę pokorą wtedy jest możliwe, że, że jest, że jest to, to wejście, że mogę tam wejść. Nie? I, i, I od tamtej pory w jakiś tam sposób zdałem sobie z tego sprawę, że, że mam wchodzić, mam, mam być ale tak naprawdę z tym moim wejściem, z tym taką niesamowitą pokorą. Nie? I i wiele tych różnych sytuacji, które tak naprawdę uczą mnie, które mi pokazują, że że wy jesteśmy we wspólnocie sobie potrzebni nawzajem. Bo, tak jak mówiłem na początku, sam siebie nie, nie, nie jestem w stanie wzdrowić. Jest mi potrzebny stwórca, jest mi potrzebny drugi człowiek, ale też jest mi potrzebny ten mój umysł. Nie? Jak zdaję sobie z tego sprawę, że rozsądek, nie? Że stwórca może mi dać te różne sytuacje, ale tak naprawdę ja o pewnych rzeczach mogę podjąć decyzję, tak? Czy one wyjdą? To ode mnie nie zależy. A taki tak, turobek siedzi, w w dwóch, a oje, to są jego słowa, a z wynikiem ostatecznym tak naprawdę mam się, mam się pogodzić. To jest dla mnie e, na każdy dzień niełatwa sytuacja, tak? Bo jak jest fajnie, wszystko bardzo dobrze się układa, to wtedy fajnie mi się pogodzić. Nie? Ale jak coś w moim życiu zadziewa się, że nie jest zgodnie z moim planem, jakiś popełnię błęd, a zdarza się, że nie raz i nie dwa popełniam jakieś tam błędy, wtedy e, nieraz mi jest trudno do, do, pogodzić się z tym. Nie? Ale, kochani. Mm, ja od jakiegoś czasu staram się być też w miarę uczciwy, na ile, na ile to jest możliwe. Nie? Ja pamiętam taką sytuację, to też nie było łatwe, kiedy byłem na początku tej swojej drogi, kiedy byłem w jakiejś tam pracy, kiedy tam pracowałem, uwikłany w wiele różnych rzeczy. wiele różnych niefajnych rzeczy. I kiedy yy, była możliwość, może tak powiem, kiedy ten Stwórca, ten mój Bóg niesamowity, da mi łaskę pracowania w innej pracy zobaczcie, w innej pracy, tylko w tej pracy mniej zarabiam ale mogę to być uczciwy nie? Na, na jakimś tam bardzo wysokim no może nie wysokim, ale jakiś jakimś tam poziomie nie? i dla mnie było jako człowieka ciężko to zrozumieć nie? ciężko podjąć decyzję żeby pójść do innej pracy gdzie mniej mogę zarobić ale nie będę miał mówmy się lewych pieniędzy nie? bo tam miałem bardzo dużo e, nieuczciwych pieniędzy kiedy przyszły ten rozsądek, no kurna, to no co jest dla mnie ważne, nie? Kiedy yy, podjąłem tą decyzję, bo to było, zobaczcie, to też jest takie, yy, to, to, to jest to. Twórca daje układ prosty. Masz wybór. Może zostać w tej pracy. Nie wiem, jak długo mógłbym tam jeszcze być. Masz wybór nowej pracy. A tutaj było od razu ustalone, wiadomo, że jak to wygląda, że jak to mogę funkcjonować, nie? Że jest ta, ma być ta uczciwość, nie? I z mojej strony było tylko podjęcie decyzji. Oczywiście, tak jak mówię, ja się wahałem z tym. Nie mogłem się z początku, mówię, jak tu mniej, nie, nie, nie poradzę sobie, nie, nie wyżywię rodziny i tak dalej. Te, te moje rzeczy, jak z tym człowiekiem, który się wywalił, który szedł na czterech. Nie? Jeszcze tego nie spróbowałem, a już moja głowa pracowała. Nie? I dlatego, jak nieraz słyszę, to też słyszałem na meetinga, nie, nie, nie raz i nie dwa, że ten mój Bóg przychodzi za za 5 12 nie? Ja to się zawsze śmieję, że mój przychodzi za trzy, nie? Ja mam tak naprawdę mieć w niego ufność, nie? I zdawać sobie sprawę, że jest dla mnie niesamowity, nie? Wiecie co? Dla mnie jeszcze bardzo ważną rzeczą w tym niesieniu posłania w jakiś sposób w tych różnych okolicznościach jest to, że też ten Stwórca obdarzył mi niesamowitymi ludźmi, nie? Muszę też zdawać sobie sprawę, że wspólnota anonimowych alkoholików to są różni ludzie. Nie zawsze takie, jak ja bym chciał, ale w większości, kto, którymi mam do czynienia, którymi tak naprawdę jesteśmy, no myślę, że z serduchem tutaj, nie? Bo to jest też niesamowita rzecz i łaska, bo myśmy, to, to co mówiłem, że fajnie mi się godzić, jak jest fajnie, pozytywnie, gorzej do tego podchodzić, jak są sytuacje bardzo ciężkie, nie? I powiem wam tak, no byłem w takiej sytuacji dość, bardzo poważnej, dosyć bardzo ciężkiej na, na, daną chwilę, nie? I ci, ci prawdziwi przyjaciele akurat wtedy byli, nie? E, otoczyli mnie niesamowitą łaską, podejściem, obecnością, nie? I to, I to mi tylko pokazuje, e, że mm, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, nie? To jest stare przysłowie, niesamowitą rzecz mówi, że ja, jak jest, bo wiecie co, może tak dwa, jeszcze jedno zdanie mi się tak kojarzy z moich początków, kiedy wydawało mi się, że jestem wtaczony niesamowitymi ludźmi, a tak naprawdę to byli tylko fałszywi przyjaciele, nie, potem mi było ciężko pewne rzeczy przeskoczyć, to potem też w jakiś sposób ciężko mi było zaufać, nie? No tak to wygląda. Ale kiedy tych prawdziwych przyjaciół poznajemy w tych różnych ciężkich sytuacjach, wtedy jest dużo mi łatwiej. I wiecie co, niesamowitą rzeczą też dla mnie jest, kiedy ten mój twórca mi pokazuje w taki sposób. Nie? Jeżeli mam tego prawdziwego przyjaciela, to, to jak kiedyś on mi powiedział, że wiesz co, to być, ma być szczerość, uczciwość. Nie? I tego cały czas się uczę. Nie? I tak myślę, że wiele jeszcze zostało do tej nauki. Myślę, że na tą chwilę bardzo dziękuję. Jakby ktoś miał jakieś pytania, myślę, że postaram się odpowiedzieć. Dziękuję.